Zacznę od czytaniem tekstu z księgi Objawienia świętego Jana, rozdział 5, wiersze 1 do 8. Księga objawienia Świętego Jana, rozdział 5, wersety 1 do 8. Jest to opis widzenia, które Apostoł Jan przebywając na wyspie Patmos,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 Gdy baranek przejął zwój, upadły przed nim cztery istoty. Upadło też 24 czterech starszych, z których każdy miał cytrę oraz złotą czaszę napełnioną wonnościami, czyli modlitwami świętych. Trochę tajemniczy opis, symbolika i nie będę dzisiaj odpowiadać na pytanie, kim są owe istoty starsi, co to są te rogi, oczy, Natomiast chciałbym, abyśmy naszą uwagę skupili na tym, który jest głównym bohaterem tego fragmentu. Tym kimś jest bez wątpienia, i to chyba wyraźnie widzimy, sam Pan Jezus Chrystus. Czy to widzimy w tym tekście? Ale zauważcie, że opisany jest on w bardzo dziwny sposób. Apostoł Jan posłużył się dwoma biblijnymi, używanymi już wielokrotnie wcześniej symbolami odnoszącymi się do Jezusa, ale te symbole tak naprawdę same w sobie wydaje się, że są sprzeczne. Dlatego, że Jezus nazwany jest w tym fragmencie po pierwsze lwem. Czytaliśmy w tekście Nie płacz, bo zwyciężył lew z pokolenia Judy. Halleluja! Lew! Ale za chwilę ten sam, który opisywany jest jako lew, przedstawiany nam jest jako baranek. I to baranek jakby zabity, jakby. To słowo powoduje, że możemy domyśleć się, że to jest baranek, który skosztował śmierci, tak, był zabity, ale już nie jest zabity. I teraz zauważcie, lew, i baranek. Czy możemy wyobrazić sobie zestawienie tych dwóch zwierząt obok siebie i coś bardziej sprzecznego niż lew i baranek? Kontrast. Zgadzacie się z tym? Nikt z nas chyba nie miałby obaw, aby stanąć, zbliżyć się, dotknąć małego baranka. Ale kto z nas odważyłby się, aby podejść do żywego Niech nawet będzie oswojony do oswojonego lwa. Ja bym się raczej, nie, zdecydowanie nie odważył. Ponieważ wiem, jak groźnym zwierzęciem jest lew. Oglądam filmy przyrodnicze. Wiem, jak skutecznym łowcą i drapieżnikiem, jak silnym zwierzęciem potrafi być, jest lew. I nasz Pan Jezus Chrystus przedstawiony jest tutaj właśnie jako lew i jako baranek. I ten sam Jezus Chrystus powiedział, że my mamy Go naśladować, że mamy upodabniać się do Niego, że mamy, Pismo mówi, że mamy stawać się uczestnikami boskiej natury, że mamy stawać się tacy jak Jezus. Jan Chrzciciel powiedział w którymś momencie, ja muszę maleć, On zaś musi we mnie wzrastać. I proponuję, abyśmy dzisiaj spojrzeli na naśladowanie Jezusa Poprzez te dwa symbole, poprzez optykę tych dwóch kontrastowych symboli porównań obrazów, które opisują łączną naturę Jezusa Chrystusa. A potem przejdę do pewnej puenty i do myśli, którą dzielę się już od kilku tygodni z wami. Wiemy, że... Bóg objawił pełnię swojej miłości, posyłając nam swojego Syna, który jest naszym odkupicielem i wzorem. Spójrzmy na naturę baranka. Chciałbym przedstawić trzy cechy baranka i trzy cechy lwa. Tylko, jest ich więcej, ale na dzisiaj, na nasz użytek, spójrzmy na trzy cechy baranka i trzy cechy lwa. Cokolwiek byśmy mogli powiedzieć o baranku, czy nie powiedzieć, to na pewno słowo łagodny pasuje do tego zwierzęcia. Baranek to łagodne zwierzę. Nie poluje, nie zabija łagodność. Czy zgadzamy się, że baranek to łagodne zwierzę? Więc ja jestem głęboko przekonany, że Pismo Święte, używając symbolu baranka, wskazuje nam na łagodność natury Chrystusa i na to, że to my mamy stawać się uczestnikami łagodnej natury Chrystusa, ponieważ mamy się do Niego upodabniać. A więc łagodność. Jak tam, bracie i siostro, z naszą łagodnością? W relacjach domowych, braterskich, w pracy, w domu? Czy rzeczywiście każda nasza odpowiedź, reakcja, zachowanie, nosi znamiona łagodności, czy też może zdarza nam się być niecierpliwym, nieuprzejmym, fuknąć, burknąć, a nawet użyć twardego, czy też nieprzyzwoitego słowa. Jak z tą krainą łagodności Kościele Boże? Czy jesteśmy barankami? Kiedy uczniowie w klasie jakiegoś przykusa wetną, nauczyciel mówi z takim przekonaniem: o wy baranki niewinne, tak? No czasami to jesteśmy właśnie takimi pseudobarankami niewinnymi, które udają, że przecież nic takiego przecież to nie ja, to oni mnie namówili albo ona mnie sprowokowała i musiałem się pokłócić. Łagodność, baranek. Po drugie, baranek z pewnością jest zwierzęciem, zwierzątkiem bardzo miłym i przyjemnym w kontakcie. Nie wiem jak wy, ale ja kiedy widzę nawet maskotkę baranka, to mówię, jakie to miłe, jakie to przyjemne. W naszym mieszkaniu, w pokoju, przy telewizorze stoją takie dwie maskotki baranka, jedna ma na imię Jacek, a druga Basia. Stoją takie do siebie główkami, takie grzeczne, takie miłe i jak się coś dzieje nie takiego, to ja sobie staram się patrzeć na te baranki i, i troszkę mi to pomaga. Baranki są takie miłe, aż się chce głaskać, prawda? Ojejku, jakie piękne zwierzątko. Ojejku, jakie cudowne, słodkie, czy mogę wziąć na ręce? Pismo Święte powiada o chrześcijanach, o nas, o tych, którzy podjęli się naśladowania Jezusa, którzy zdecydowali się nieść swój krzyż każdego dnia. W liście do Rzymian 14, 18, 19, rozdział 14, Wiersz 18, jest, wcześniej mowa jest o Królestwie Bożym, jak mamy Bogu służyć. Kto tak służy Chrystusowi, jest miły Bogu i przyjemny ludziom. Popatrzcie, jakie ciekawe sformułowanie w Piśmie Świętym. Miły Bogu i przyjemny ludziom. Czasami mamy takie pseudoduchowe zadęcie. Ludzie dla mnie nic nie znaczą, ważne, żebym Bogu się podobał. Wiecie, to jest prawda, ale powiem głębiej dalej, to jest półprawda. A półprawdy to jest czasami całe kłamstwo. Dlatego, że drugie półprawdy mówi, masz być nie tylko miły Bogu, ale również przyjemny ludziom. I macie i powinno cię obchodzić, jaki jesteś w relacji z innymi ludźmi, jak jesteś odbierany przez innych ludzi i staraj się, aby łagodność natury chrystusowej i ta przyjemność przebywania z tobą była odczuwalna, widzialna, doświadczalna dla twojego Otoczenia. Po trzecie, to jest trzecia cecha, baranka, baranek jest niezdolny do krzywdzenia, nie jest zwierzęciem drapieżnym. Nawet jeżeli dozna urazy, nawet jeżeli zostanie skrzywdzony, nie jest w stanie mścić się, nie jest w stanie uczynić jakiegoś odwetu, nie jest zwierzęciem zdolnym do tego, aby kogoś skrzywdzić. Zwracam się teraz do tych z nas, czyli właściwie do wszystkich, którzy doznali w życiu, nawet jako wierzący, jakieś urazy. Kto nie doznał urazy? Żadnej. Czy po doznaniu tej urazy potrafiliśmy zachować łagodność natury Chrystusowej? Czy pozostaliśmy nadal mili Bogu i przyjemni ludziom, także tym, którzy nas ranili, urażali? Czy też pojawiła się chęć i próby odwetu? Skoro ty mnie tak, no to ja cię z całej siły spróbuję teraz tak. Baranek. Trzy cechy baranka. Łagodność, miły i przyjemny dla Boga i dla ludzi, nieszkodliwy, niezdolny do krzywdzenia. Teraz lew. Lew to zupełnie inne zwierzę. Lew jest straszny! Wiem, że wzdrygnęliście się, zrobiłem to celowo. Pamiętam swoją pierwszą wizytę w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu. Byłem małym chłopcem, 6-7 lat, mniej więcej. I kiedy byliśmy już na terenie zoo, ja zafascynowany tym, co widzę, usłyszałem jakieś takie głuche, potężne stęknięcie, powarkiwanie i, i ryk. I wiecie, chociaż wiedziałem, że jestem bezpieczny, ten... Dźwięk, ten huk, ten ryk sparaliżował mnie na moment. Włosy mi się zjeżyły. Instynktownie moje ciało poinformowało mój mózg, uciekaj. Miałem ochotę obrócić się i wiać do bramy. Opanowałem się, bo przecież to byłby wstyd. Ale autentycznie przeżyłem chwilę strachu i grozy tylko dlatego, że kilkadziesiąt metrów dalej ryczał lew. I to wcale nie ryczał tak, wiecie, na maksa. Po prostu borykiwał. To było moje pierwsze doświadczenie z żywym lwem. Nie chciałbym mieć głębszych. Kiedy byliśmy w Afryce, mieliśmy taki dzień wycieczki na safari i wszyscy chcieli bardzo koniecznie spotkać lwa. Ja też mówiłem, że chcę, ale... Ale nie byłem nieszczęśliwy, że go nie spotkaliśmy. Lew jest jest niesamowitym zwierzęciem. Nawet Biblia określa go jako króla zwierząt. Kroczy jak król. W księdze przypowieści Salomona jest takie słowo. I teraz trzy cechy lwa, nad którymi chciałbym, żebyśmy się skupili. Po pierwsze, lew jest zwierzęciem odważnym. Lew potrafi atakować dużo większe zwierzęta od samego siebie. Na YouTube jest mnóstwo filmików pokazujących, jak lew czy lwy atakują nawet słonie, jeżeli to jest tylko możliwe. Niewiarygodne. Odwaga. Lew jest niesamowicie odważnym zwierzęciem. I to wskazuje nam na część natury Chrystusa. Jezus jest lwem, który odważnie stanął naprzeciw trudności. Skonfrontował je i pokonał według woli Ojca, według planu Ojca. Nie uciekał tchórzliwi do tyłu. Nawet gdy miał trudne momenty w ogrodzie Getsemane, mówił Ojcze, jeśli to możliwe, niech ten kielich mnie ominie. Wszak nie moja, lecz Twoja wola się stanie. Odwaga. Miał odwagę stanąć twarzą w twarz z uczonymi w piśmie i skonfrontować ich obłudę, i fałsz z prawdą Bożą. Miał odwagę szorstko odezwać się do swoich uczniów, którzy błądzili w swoim myśleniu. Piotra, którego chwilkę wcześniej pochwalił za to, że zrozumiał jako pierwszy, kim on jest, że jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Kilka chwil później, prawdopodobnie tak mu, tekst nam sugeruje. Mówi, idź przed szatanie. Jezus Miał odwagę, aby głosić całą wolę Bożą. Jezus miał odwagę, abyś w miejsca, które Bóg mu przeznaczył. Czy jesteś osobą odważną, tak jak Jezus? Czy masz w sobie odwagę do tego, aby składać świadectwo o Nim? Czy masz w sobie odwagę, aby pokonywać razem z Nim trudności i wyzwania życiowe? Czy jesteś na tyle odważny, aby zaufać Bogu? Wiecie, zaufanie Bogu wymaga odwagi. To jest sport dla odważnych. Zaufaj Bogu! Kiedy wszystkie okoliczności mówią nie, kiedy wszystkie okoliczności mówią to się nie opłaca, nic z tego nie będzie, bądź odważny. Ufaj Bogu. Bądź odważny, trwaj przy Nim, nawet wtedy, gdy środowisko wywiera na ciebie presję. Co ty robisz? Nie przesadzaj, nie bądź fanatykiem, wyluzuj. Czy jesteś uczestnikiem natury Chrystusa? Czy jesteś odważny jak lew, który broni swojej wiary, który broni tego, co masz w sercu? Nie mówisz nie, nigdy się nie ulęknę, nigdy się nie ugnę. Mój Pan jest moim Bogiem, a ja idę za Nim. Czy jesteś odważny w każdych okolicznościach, w każdym miejscu? To jest lew. Lew z pokolenia Judy. To jest pierwsza cecha lwa. Druga, o której chcę powiedzieć, to siła. Lew jest silnym zwierzęciem. Tak jak powiedziałem wcześniej, potrafi walczyć skutecznie z o wiele większymi zwierzętami od siebie. Jest odważny i jest silny. Ja jestem przekonany, że jeśli mamy stawać się uczestnikami natury Chrystusa, to Bóg chce, abyś był silny w Nim, abyś była silna w Nim, silna wiarą, silna miłością, silna poświęceniem, silna tym, co On Tobie daje, silna Twoim zaangażowaniem. Czy jesteś silny tak jak Jezus, czy masz część Jego siły w sobie? Być może do walki, a być może do innych rzeczy, aby po prostu przetrwać trudny czas, aby zbudować coś trwałego. A więc odwaga, po drugie siła, siła, której Bóg udziela. Trzecia cecha lwa to autorytet. O tym powiedziałem już w tym moim przeżyciu z ogrodu zoologicznego. Wystarczy sama świadomość tego, kim jest lew, aby ustąpić mu z drogi. Jeżeli byś spotkał lwa idącego na ciebie, proszę cię, zmień swoją drogę. To czym prędzej. Wystarczy sama świadomość, kiedy na sawannie lew wstaje, Wydaje ryk, zwierzęta podnoszą głowy. Te, które są blisko, zaczynają odsuwać się, uciekać. Bo za lwem stoi autorytet, jego siły i jego odwagi. W Jezusie jest autorytet jego Ojca, potężnego Boga. Czy mamy autorytet Jezusa w sobie, autorytet lwa, lwa z pokolenia Judy, dzięki któremu, gdy wydamy donośny głos uwielbienia, donośny głos modlitwy, donośny głos wyznania wiary, czy demony będą drżeć, czy okoliczności będą się zmieniać, czy Bóg udziela ci tej mocy i siły? Czy ją masz? Czy jesteś lwem w odwadze, sile i autorytecie? Halleluja! Baranek i lew. Łagodny, miły Bogu i przyjemny ludziom, niezdolny do krzywdzenia i lew. Odważny, silny, z autorytetem. To jest Jezus i my w Nim. I to jest nasza droga. Przed nami Kilka dni dość intensywnych działań ewangelizacyjnych. To są zawsze dobre akcje. One promują Ewangelię, Kościół. One sprawiają, że ludzie zbliżają się do Boga. Niektórzy przyjmują zbawienie. Ale to, co jest ważne i do czego chcę wrócić, jak powiedziałem na początku, jako w pewnym słowie podsumowania, Bóg, tak wydaje mi się, tak wydaje nam się, że przez kilka ostatnich tygodni, może dłuższy czas, odbieramy przesłanie o powrocie do pierwszej miłości. Czy jesteśmy w tym zgodni? Czy to słowo nadal nas porusza? Czy jeszcze pamiętamy ten przekaz? Czy to gdzieś jeszcze w nas pracuje? Wróć do pierwszej miłości. Nasz post został w ten sposób ukierunkowany. Osobiście uważam, że nie będziemy w stanie wrócić do pierwszej miłości, jeśli nie będziemy uczestnikami natury Chrystusa. Jeśli nie będziemy barankami, lwami. Bo miłość przejawia się w naśladowaniu Chrystusa. W naśladowaniu Jego jako baranka niewinnego łagodnego, niezdolnego do krzywdzenia i lwa, odważnego, silnego, z autorytetem. Powrót do pierwszej miłości, do relacji z Bogiem, do świętości, do zaufania, wymaga uczestniczenia w naturze baranka i lwa. I mam przekonanie, mam w sercu kilka myśli, które chcę jeszcze na koniec przekazać, do czego nam konkretnie jest teraz potrzebna miłość. I mam również trzy kroki, trzy punkty. Jak dzisiaj trzy, trzy, trzy, ale to będzie łatwiej zapamiętać. Trzy cechy baranka, trzy cechy lwa i teraz trzy cele miłości. Po pierwsze, miłość Boża, do której wracamy, potrzebna jest nam do wybaczania, aby nie było w nas żadnej urazy, aby nie było w nas żadnego zgorszenia, aby nie było w nas żadnego żalu. Cokolwiek się wydarzyło, cokolwiek miało miejsce. Może my nie mamy jakichś specjalnie dramatycznych sytuacji. Niektórzy z nas mają trudniejsze momenty, ja nawet nie chcę porównywać się z osobami, które na przykład w NICE straciły swoich bliskich. To są, to są dramaty. I teraz pytanie, jak przebaczyć? Jak przebaczyć? To w ogóle jest możliwe. Tak, jest możliwe, ale jakże trudne to jest. I tylko miłość Boża jest w stanie sprawić, że będzie można przebaczyć komuś tak i czym. To są autentyczne dramaty, wybaczanie. Ale potrzebujemy wybaczania także w naszych wzajemnych relacjach. Pierwszy Piotra 4,8. Pierwszy list Piotra 4,8 czytamy, miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość. Jeśli masz w sobie naturę baranka i lwa, jesteś w stanie miłością, która płynie z tej postawy, z tej natury pokryć przebaczeniem. Wszelkie niedoskonałe zachowania wobec Ciebie. Miłość potrzebna jest nam, abyśmy sobie wzajemnie wybaczali. Daj czas i miejsce Duchowi Świętemu, aby Cię przekonywał do tego. Daj czas Duchowi Świętemu, aby wskazywał Ci obszary nieprzebaczenia. To są naprawdę czasami dramatyczne historie. Przeczytam Wam taką bardzo krótko jedną z nich. Największa nienawiść między ludźmi pojawia się chyba w czasie wojen. Ludzie, którzy normalnie żyją, pracują, uczą się, powoływani są do wojska i nagle z dnia na dzień stają się zdolni do zabijania, stają się zdolni do tego, aby wyrządzać krzywdę, stronie przeciwnej, w sposób okrutny, nie licząc się z cierpieniami drugiej strony. Jednym z takich przykładów oczywiście jest II wojna światowa i wojna między Japonią a Stanami Zjednoczonymi. Przeczytam wam historię o człowieku, o dwóch ludziach, którzy przeszli długą drogę, będąc po przeciwnych stronach, aby spotkać się w miejscu przebaczenia. Wróg Mitsuo Fushida wychował się w miłości do ojczyzny, Japonii i nienawiści do Ameryki. Był jednym z najlepszych japońskich pilotów. Dowodził grupą dokonującą nalotu na Pearl Harbor. To on przez radio wydał trzy rozkazy. Ten Kai, przygotować się do ataku, to, to, to – atakować i tora, tora, tora – skrót od słów – atak torpedowy. Od tego okrutnego w skutkach ataku zaczęła się wojna dwóch państw – Japonii i Stanów Zjednoczonych. Podczas działań wojennych Mitsuo kilkakrotnie otarł się o śmierć, cudem zachowując życie. Po wojnie spotkał przyjaciela, który został wzięty przez Amerykanów do niewoli. W obozie jenieckim pracowała młoda Amerykanka Peggy, odnosząca się do jeńców z szacunkiem. Traktowała ich tak, jakby byli jej rodziną. Po wojnie opowiedział o tym Mitsuo. Mitsuo Fushida nie rozumiał, jak ta dziewczyna mogła być miła dla japońskich żołnierzy. Tym bardziej, że zabili jej rodziców, misjonarzy. Dwa lata później Mitsuo dostał broszurkę z historią Jakoba de Chazera, który przebaczył Japończykom krzywdy, jakich doznał on i jego kraj. Postawa Pegi i Jakoba sprawiła, że zapragnął poznać Boga chrześcijan. Zaczął czytać Biblię i wkrótce po tym oddał swe życie Panu Jezusowi. Dwa lata po nawróceniu spotkał Jakoba de Chazera. Mitsuo i Jakob byli bohaterami wojennymi w swoich krajach. Wielu ludzi znało i nadal poznaje historię ich przyjaźni. Byli oni największymi wrogami. W czasie wojny obaj czuli nienawiść do kraju przeciwnika. Kiedy jednak poznali miłość Boga, zostali przyjaciółmi. Jeździli po całym świecie opowiadając ludziom o tym, że Bóg przebaczył im więc oni przebaczyli innym. Jak to możliwe? Tylko dzięki miłości Jezusa Chrystusa, baranka i lwa, który zmienia serca ludzi. Więc nie mów, że twój przypadek jest zbyt trudny, aby przebaczyć. Amen? Przebaczenie. Drugi cel. Praca. Praca, jaką wykonujemy. Pierwszy do Tesaloniczan 1, 3. Paweł pisał do zboru w Tesalonice, pamiętając o dziele waszej wiary, trudzie miłości wytrwałości, nadziei, trudzie, miłości. Miłość związana jest z trudem. Miłość nie jest rzeczą łatwą. Miłość to trud. Pracujemy, troszczymy się o naszych bliskich, dlatego, że ich kochamy. To jest trud, który podejmujemy. Czy naprawdę zawsze z entuzjazmem wstajesz rano do pracy? Widzę po twarzach, że zdecydowanie nie zawsze. Ale jednak wstajemy, idziemy, ponieważ wiemy, że jeśli tego nie zrobimy, będą cierpieć nasi bliscy, nasza żona, nasze dzieci. To jest trud miłości. Czy podejmujemy się różnych działań w Kościele, chociaż nie zawsze nam się chce jakiś fajny mecz telewizji, albo film, albo mogę na spacer iść, ale wiem, że ktoś może być zbawiony. Dlatego to robię. To jest trud miłości. A więc po pierwsze przebaczenie, po drugie praca, którą wykonujemy, nawet w trudzie, a zwłaszcza w trudzie, ona wymaga miłości. I po trzecie dzielenie się ewangelią. To jest dzieło miłości. Pan Jezus spojrzał kiedyś na tłum i użalił się nad tym tłumem. Mówi nam o tym końcówka 9 rozdziału Ewangelii Mateusza. Dokładnie 36 werset. Bardzo często przeze mnie cytowany, to jest jeden z moich ulubionych wersetów. Jezus spojrzał na tłum, użalił się i powiedział do uczniów żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Dlatego proście Pana żniwa, by wyrzucił, wypędził, wypchnął robotników na żniwo. Spójrzmy na naszą okolicę, na nasze miasto, na ludzi, którzy często żyją bez nadziei, umierają bez nadziei. Kto tę nadzieję ma im zanieść? Spróbujmy spojrzeć tak jak Jezus, użalając się i widząc, że tylko postawa miłości może nas zmotywować do tego, aby iść na przykład w kolejne dni na rynek, w czasie, gdy jest kościół liczny, ewangelizacja, gdy są jakieś spotkania, gdy można kogoś odwiedzić, spójrzmy z miłością. Kochani, życzę, aby natura baranka i lwa była częścią naszej natury. Abyśmy byli łagodni, mili Bogu, przyjemni ludziom, nieagresywni, niezdolni do krzywdzenia i abyśmy byli odważni, silni i mający Boży autorytet. Niech nas Bóg błogosławi. Dobrego tygodnia.